Potem Jezus chodził i nauczał w Galilei. Nie chciał przebywać w Judei, ponieważ Żydzi zamierzali Go zabić. Gdy zbliżało się żydowskie święto namiotów, powiedzieli Mu Jego bracia, przenieś się stąd do Judei, aby Twoi uczniowie mogli widzieć, jak działasz. Kto chce, aby ludzie o Nim wiedzieli, nie działa w ukryciu. Skoro czynisz takie rzeczy, Daj się poznać światu. Nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Na to Jezus. Dla mnie nie nadszedł jeszcze właściwy czas, ale dla was każdy czas jest dobry. Świat nie może was nienawidzieć, ale mnie nienawidzi, ponieważ oskarżam go o złe czyny. Wy idźcie na to święto. — Ja jeszcze nie pójdę, bo dla mnie właściwy czas jeszcze nie nadszedł. Tak powiedział i został w Galilei. A jednak, gdy jego bracia poszli na uroczystości świąteczne, wtedy i on sam poszedł, ale niejawnie, lecz potajemnie. Żydzi zaś szukali go wśród pielgrzymów i pytali, gdzie on jest. W tłumie krążyły o nim sprzeczne sądy. Jedni mówili, że to dobry człowiek, a inni, że nie, bo sprowadza tłum na manowce. Ze strachu przed Żydami nikt jednak nie mówił o nim otwarcie. Piątego dnia uroczystości wszedł Jezus do świątyni i nauczał, a Żydzi dziwili się i mówili, skąd on zna Pisma, skoro nie ma wykształcenia. Na to Jezus odpowiedział, to, czego nauczam, nie pochodzi ode mnie, lecz od tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce spełniać wolę Bożą, będzie wiedział, czy to, czego nauczam, pochodzi od Boga, czy ode mnie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szukał uznania dla siebie. Kto zaś pragnie chwały tego, który go posłał, jest rzetelny i sprawiedliwy. Czyż to nie Mojżesz ogłosił wam prawo? A mimo to nikt z was nie postępuje zgodnie z prawem. Dlaczego usiłujecie mnie zabić? Zawołano z tłumu. Co cię opętało? Któż chciałby cię zabić? A Jezus odpowiedział. Jeden mój czyn zadziwia was wszystkich. A przecież, jeśli chodzi o akt obrzezania, to dokonujecie go także w sabat, bo Mojżesz dał wam nakaz obrzezywania, choć właściwie pochodzi to od patriarchów, a nie od Mojżesza. Skoro wolno człowieka obrzezać w sabat, aby zachować prawo, to dlaczego macie mi za złe, że właśnie w sabat uleczyłem całego człowieka? Nie sądźcie po pozorach, ale kierujcie się sprawiedliwością. Wtedy niektórzy mieszkańcy Jerozolimy zadawali sobie pytanie, czy to jego chcą zabić? Skoro przemawia publicznie, to dlaczego nikt się z nim nie rozprawi? Czyżby członkowie Najwyższej Rady rzeczywiście doszli do wniosku, że on jest Mesjaszem? My jednak znamy jego pochodzenie. Gdy zaś przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Jezus, nauczając w świątyni, zawołał – tak – Znacie mnie i wiecie, skąd pochodzę. Ja przecież nie przyszedłem samowolnie. Mnie posłał Ten, który jest prawdziwy, a którego wy nie znacie. Ja znam Go, ponieważ pochodzę od Niego. On mnie posłał. Chcieli wtedy Jezusa uwięzić, ale nikt nie podniósł na Niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Wielu zaś ludzi Uwierzyło w Niego. Mówili oni, czy Mesjasz, gdy przyjdzie, dokona więcej cudów niż On? Faryzeusze usłyszeli o niepokojach z powodu Jezusa. Dlatego oni i arcykapłani posłali strażników, aby Go uwięzić. Wtedy Jezus powiedział, już niedługo będę wśród was bo odchodzę do Tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie. Wy nie możecie pójść tam, dokąd ja idę. Żydzi zadawali sobie pytanie, dokąd on chce pójść? Dlaczego nie będziemy mogli go znaleźć? Czy chce iść do rodaków rozproszonych wśród Greków i tam nauczać? Co to znaczy, Będziecie mnie szukać, ale nie znajdziecie. Nie możecie pójść tam, dokąd ja idę. W ostatnim, najważniejszym dniu świąt Jezus stanął i donośnym głosem zawołał, kto ma pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto we mnie wierzy, z serca jego popłyną strumienie ożywczej wody, jak mówi Pismo. Powiedział to, mając na myśli ducha, którego mieli przyjąć wierzący w Niego. Ale duch nie był jeszcze zesłany, bo Jezus nie wszedł jeszcze do swej chwały. Byli wśród słuchaczy Jezusa tacy, którzy mówili, On naprawdę jest prorokiem. Drudzy twierdzili, On jest Mesjaszem. Inni znów pytali, czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? Przecież Pismo mówi, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida i będzie pochodził z Betlejem, skąd i Dawid był rodem. Tak doszło wśród tłumu do rozłamu z powodu Jezusa. Niektórzy byli za tym, aby go uwięzić, lecz nikt się na to nie odważył. Strażnicy wrócili więc do arcykapłana i faryzeuszy, którzy zapytali, — Dlaczego nie przyprowadziliście go? Strażnicy odpowiedzieli, — Nikt jeszcze nie przemawiał tak, jak ten człowiek. Wówczas faryzeusze powiedzieli im, — Czy i wy daliście się zwieść na manowce? — czy uwierzył może w niego ktoś z członków Najwyższej Rady Żydowskiej lub faryzeuszy? A to pospólstwo, które nie zna prawa, niech będzie przeklęte. Jeden z ich grona, Nikodem, który od dawna znał Jezusa, powiedział Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim się go nie przesłucha, by stwierdzić, czego się dopuścił? W odpowiedzi usłyszał – czy i ty jesteś z Galilei? Czytaj uważnie i przekonaj się, że żaden prorok nie pochodził z Galilei. Potem wszyscy rozeszli się do domu.